Hospital. Płyta Poloty. Na żywo. Niedziela 12 kwietnia, godzina 16. Koncertowy Polski Punkt Słyszenia. Autopromocja. Reklama. Dzień dobry, Olatki. Co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja maaupaafera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515. Reklama Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.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 Wtorek, godzina 20, oczywiście Radio Afera, audycja KEM od b Łęcki, witam Cię Tomku Witam Cię Michale, serdecznie, mam do Ciebie takie pytanie od razu na wstępie hmm, ostatnio... Ostatnio, z... ostatnio... zakończyłeś audycję dość mocnym punktem, to ciekawe czym teraz rozpoczniesz e, Nie, ostatnio wydaje mi się, że zakończyliśmy w sam raz, w punkt, ale bardzo źle się potoczył wieczór piłkarsko dla nas Wyjaśnieni zostaliśmy I dlatego chciałem Cię zapytać dzisiaj, Bayern czy Real? Obojętnie. Obojętne, czy to. O, no obojętnie, serio. Czyli istnieją ludzie, którzy nie mają żadnych emocji względem Realu Madryt? No, no serio, ja tam wiesz, jestem Januszem, Piknikiem, więc jak tam nie ma żadnego Polaka, ani w jednym, ani w drugim zespole, ja tam tylko Lech Poznań, a całe reszta to tak. Wiesz. A w Lidze Hiszpańskiej woli, że kto wygrał? No od kiedy Lewy przyszedł do Barcelony, a nie mówiąc że o Wojtku Szczęsnym, no to Barcelona, ale odejdą, skończy się, no może przez chwilę mi zostanie, ale tak to zaraz pewnie, nie wiem, do jakiejś Żirony przyjdzie jakiś Marchwiński, też Żironie będzie kibicował. Dobrze, życzymy Markińskiemu, żeby przyszedł do Jirony e, Wow, no powiem Ci Michał, jestem w szoku Zawsze się zastanawiam, jak to jest, że wszyscy Cię lubią Ale Ty po prostu nie masz emocji względem realu, w związku z czym ty A Ty jak jakie mieć... masz emocje względem realu? Nie mogę mówić, bo mój szef lubi Aha A Ty i tak to jesteś <śmiech> na wylocie <śmiech> Tak, okej okay. A ja Ci nie, w takim razie nie nie wiedziałem jeszcze. <śmiech> e, no tak, ostatnio zostaliśmy tutaj Pięknie wyjaśnieni, ale właśnie, jak tam w domu Wszyscy zdrowi, wszyscy wszystko zdrowi. dobrze tak, tak, tak. Cieszę się. E, fajną gościnę dzisiaj mamy. I jak Fajne. sam wspomniałeś przed chwilą na poza anteniu możemy się spodziewać po poprzedniej wizycie, że za dużo pytań nie będzie trzeba zadawać. Nie będzie trzeba za dużo pytań być te zadawać. Ja już tutaj zacząć zdradzę. Porozmawiamy sobie o kolejnej edycji Next Festu, która jest w przyszłym tygodniu. Nie w przyszły weekend, ponieważ zaczyna się od czwartku. W związku z tym, jako że czasu już niedużo, a jeżeli ktoś chce połazić dobrze w czwartek, w piątek, być może będzie musiał wziąć wolne w robocie. To dlatego zdecydowaliśmy się na tą rozmowę już w tym tygodniu, żebyście mieli troszeczkę więcej czasu, żeby się z tym wszystkim ogarnąć. A będzie to mocny weekend, sporo będzie się działo w Poznaniu, ale to chyba zawsze tak, to lato jest w taki sposób otwierane. To prawda. To co? Pierwszy numer, y, artysta, który haha debiutuje, a w zasadzie wraca po latach, z którym jestem bardzo emocjonalnie związany, bo to artysta, od którego w zasadzie rozpocząłem swoją większą karierę w branży muzycznej, y, czyli zespół Xanax i ich stary hicior, stary. Let's say this is a story about The people that we barely know They don't know much about themselves And they don't know where it will go audycja Kemu od B2B łęcki, ale mi tutaj ta czerwona lampka zmyliła. E, oczywiście realizuje nas Arek Cierniak, to jest wspaniały moment, żeby o tym wspomnieć, a naszą gościnią jest dzisiaj Przedstawicielka Next Fest Festival. Nie pierwszy raz w tym studiu. Ja, ja wiem, jak ma na imię. Weronika. Tak. A ja, ja wiem, też... jak ma na nazwisko. Ja też wiem. Tak? Jak? Wolewska. Do? Dobrze Brawo. To nie jest takie łatwe, więc to... się starałem, ale spędziliśmy ostatnio dużo fajnego czasu razem w Londynie, więc już teraz jesteśmy ziomkami. Spędziliśmy e... razem w Erki urodziny. Co robiliście w tym Londynie? Nie chcesz wiedzieć. No. no opowiadajcie. Nie, no byliśmy razem na Fredzie, tak się okay. zdarzyło w Erki urodziny. To tak chyba jest fajne. dobry moment, żeby też polecić na Nagranie Freda, które wylądowało na YouTubie. O, polecamy nagranie Freda, które wylądowało z... na YouTubie. Werka kiwa tak trochę z uśmiechem, trochę nie, bo ona była dzień no przed, właśnie. jak Aha. bez jeszcze Tomasa z Doftpani. Ale tam też był super. Ale ten koncert, skład. jak ja byłam, też był bardzo dobry. Super było. Ja tak, ja mam 50-50 generalnie, mam mieszane takie uczucia, które był bardziej dla mnie, bo o tym gadaliśmy, że ja jednak gdzieś tam jestem z tej fali, która przeszła przez stand-up, Dubstep Grime i tak dalej, więc dla mnie ten wcześniejszy dzień też był mega. Um, ale w sumie my nie o tym. My nie o tym. E, dokładnie. My my o Realu Madryt. O właśnie. właśnie dobrze, właśnie. że nie powiedziałeś, Kermot, co sądzisz o Realu Madryt. I ja właśnie w międzyczasie tutaj na za anteniu, tak dobrze to powiedziałem? Tak, ja, ja, wiesz, mówię na, po... ja, ja powtarzam za Kubą Wojewódzkim, no. poza antenie. Ta ona no, użyła takiego okay. sformułowania. No, ale to no, chyba to teraz po, Poza anteną tutaj e, wer, Werka nam powiedziała, że ona by była za Realem i sobie wymyśliłem, że to się dobrze składa z tym, co ona robi w Next Festzie, ponieważ wspiera zespoły zagraniczne i tak samo jest przeciwko Polakom w Barcelonie. Werka, <grymka> tłumacz się. Wow. Tłumacz się, opowiadaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Um, nie wiem, jak się z tego wytłumaczyć. Teraz. Znaczy ja teraz już piłki nożne nie oglądam, ale kiedyś miałam lat... 10 lat mniej, a ponad 15 lat mniej. To bardzo lubiłam biłkę no, i bardzo lubiłam Real Madrid właśnie. Tak mi się przypomniało. Właśnie ja. jak wspominałam, jak Ramos miał jeszcze długie włosy. Także to ja były głosu Werki. To jest jak, jak ja już przypomniałam sobie, dlaczego my mieliśmy takie w naszej głowie takie wrażenie, jak to było super. Tak, był normalnie mięciutką kołderką no. ktoś. Mięciutką wy nas ktoś okładał. Może no? robić tak, tak. ASMR. Co byś mogła robić? Nie To jest ASMR? Nie wiem, no, takie nagranie, jak ludzie tam mlaszczą trochę do tych mikrofonów i nagrywają takie miłe dźwięki. Rozmawialiśmy dzisiaj, Michał, o graniu na garbiczu. Ale może jednak nie będę tego robić. A, I tam, tam są miłe Tam jest scena ambientowa i myślę, że to by tam mogło pójść, taki tak. live tak. act z tego na tej scenie ambientowej. Tam w ogóle nie sprzedają alkoholu, jest tylko herbata na tej scenie. Bardzo dobrze. No. Dobra, Next Fest. Tak. Ja sobie dzisiaj to sprawdziłem, bo właśnie też rozmawialiśmy sobie tu poza anteną, że jak się widzieliśmy w Londynie, pytałem cię, ile masz tych zespołów, to wydawało mi się, że powiedziałeś mi tam jakieś typu 7, 9 ja wtedy sobie pomyślałem, a trochę tego jest, ale nie tak źle. A dzisiaj sobie sprawdziłem na stronie i mamy tego... 18. 18. Znaczy, moich zagranicznych jest osiemnaście. Moich zagranicznych tak, zespołów dokładnie. jest 18. Zdecydowana większość jest w czwartek, pierwszego dnia. E, to chyba nawet 8 czy 10, a resztę o, sobie tak, tak nie No czułem. tak sobie porozkładałam. To w zeszłym roku ładniej mi to myślałem, wyszło, że powiem, że bardziej logistycznie sobie to rozłożyłam. Myślałam, że powiedział, że zdecydowana większość jest z Węgier. <grym> a to prawda. <grym> to prawda. <grym> tak jest, prawda. Tak, a propos Realu Madryt, nie ma nikogo z Hiszpanii w tym roku. A czy jest jakiś Węgier w Realu? O, to jest dobre pytanie. Nie znam odpowiedzi. Nie, nie, nie będę tutaj też. Ja bym się mądrzył, ja Ale zim. nie spodziewałbym się. No. no dobra, dobra, dobra. Ale tu przejdźmy do tych zespołów, jest ich e, 18. Mm, tak. Większość jest w czwartek. Tak, ale w różnych, w różnych weniusach. Mamy też różne gatunki muzyczne. To jest, to jest coś, co ja bardzo lubię na temat. Um, znaczy coś, co ja bardzo lubię o Nextfeście, że właśnie mam tę łatwość przy bukowaniu artystów, że nie muszę szukać konkretnego gatunku. Tylko mogę naprawdę sobie, szczególnie przysłuchiwać, jak mamy zgłoszenia artystów na Nexta, to mogę sobie brać artystów z różnych, z różnych gatunków, żeby każdemu coś się spodobało. Każdy mógł sobie coś znaleźć dla siebie. No ja Ci powiem, że miałem taką małą podróż w czasie dzisiaj właśnie, jak usiadłem do tego i zacząłem sobie zespoły przesłuchiwać w kolejności alfabetycznej, no to powiem Ci tak, że E, jakby przeżyłem jakiś turbo wehikuł czasu i zastanowiłem się, o którym z festiwali z waszego portfolio my dzisiaj będziemy rozmawiać. Ponieważ teoretycznie to sweet nawiązuje do nostalgii, tak. a w praktyce to na next jest Xanax, Mezo mhm. i zespół Ace Empire, który gra nu metal. Właśnie, Ace Empire, tak. Czyli to na Next Westie jesteśmy 20 lat w tyle, a mieliśmy być do przodu. No, wiesz, kto to powiedział, że mamy być do przodu? Myślałem, że znaczy, mamy... male showcase'owe są po to, że byli do przodu znaczy, z rynkiem nie, no, użycie... wiadomo. Znaczy, no, tak. A ty nam manoida dopuszczenia wysyłasz. No, wiesz, ja muszę znaleźć coś właśnie... Wła przy Acid Empire to jest y, taki case, gdzie ja właśnie stwierdziłem, że... Y, to nie jest muzyka, której ja słucham, więc jakby sama na playlistie nie mam takiej muzy, ale stwierdziłam, że myślę, że to, to będzie dobry booking pod kątem tego, że właśnie no, na Next Week są ludzie, którzy słuchają wielu gatunków i tam też o to chodzi, żebyśmy mm -hmm. słuchali wielu gatunków i yy, sobie yy, obczajali artystów z różnych, z różnych dziedzin. To, to ja mogę? Możesz, dziękuję. dziękuję. Ja. Dajmy mu trochę ja. e, Ale wspomniałeś o tym, że to nie jest muzyka, którą słuchasz. No to jak wygląda twoja praca jako bukerki zagranicznych artystów? Czy to jest bardziej tak podczas tego festiwalu, jak mm. tutaj wspomniałeś, że oni wysyłają zgłoszenia i ty sobie leżysz na leżaczku, słuchaweczki, drineczek ja. w, w ręce i oceniasz, ty fajni, ci yeah. odjazd? Ró znaczy, różnie jest tak, bo um, są artyści, których... Um, ja po prostu znalazłam, czasem nawet na Instagramie sobie skroluję i algorytm sam mi podsyła jakąś tam muzykę i się, a potem okazuje, że to jest coś świeżego, jakiś nowy artysta, mniejszy i potem sobie sprawdzam, czy jest do niego nie wiem, jakiś tam kontakt podany, może czasem trzeba napisać stricte do niego, czasem wiadomo, robić to przez agencję. Także niektóre, niektórych artystów wyszukuję sobie sama albo właśnie Instagram ich podtyka pod, pod, pod nos, ale też mamy przy każdej edycji Nexta, um, formularz zgłoszeniowy dla artystów i w tym roku właśnie też był otwarty na zagranicę. Także tu ja miałam łatwione zadanie, mogłam sobie e, też poszporać na listę artystów, którzy już sami się zgłosili. A, na a to jak dużo się zgłasza, takich artystów? Ojejku, to myślę, że to myślę, że to już, w, no nie wiem, czy w setkach to można liczyć, ale no, na pewno ale w jest... Przecież, że po, zagranicznych Zagranicy, w no dobra, przesadziłam. Zagranicy nie, nie, nie w setkach na pewno, hmm. ale w dziesiątkach myślę, okay. że tak. Okay. Tak, no bo po drodze... Też były inne showcase w ogóle w Europie. Był burz, był Eurosonic, był MENT więc my byliśmy na przykład na Eurosonic też, więc tam się wiadomo też rozmawia z ludźmi, jakby ten temat Nexta się pojawia wcześniej i znamy się z ludźmi z różnych innych festiwali, także te newsy się roz, rozchodzą i ludzie wiedzą więcej i wtedy... Czyli jak przychodzi taki zgłosić. zespół, który ma 2000 tysiące słuchaczy na Spotify'u i marzy mu się zagranie na Bittersweet'ie, a, na to Bittersweetie. waszą <śmiech> odpowiedzią jest zgłoście <śmiech> na Nextra, <śmiech> tak? Na Nextra. Super, mega Ale... fajny bezpiecznik, no, zazdrościa. A ile artystów masz przesłuchanych rocznie na Spotify? Ojej, okay. nie wiem. A to można sprawdzić? No, Ile w podsumowaniach rocznych masz. A, okay. Ten... Ale rozumiem, że po prostu twoje... często jest tak, że szukasz tam jeszcze głębiej. Tak, często tak jest tak, że, że, szuk że szukam. Czasami też um, jak na przykład um, mamy kontakt z jakimiś agentami, z którymi bukujemy większych artystów, na przykład na Bittersweet'a, Saltwave'a i tak dalej, no to ci agenci zajmują się, mają w swoim rosterze też mniejszych artystów. I jak ja sobie to właśnie przeglądam, a że ja właśnie mam, muszę mieć to oko pod kątem Nexta, czyli szukam właśnie mniejszych artystów, no to czasem tam się... Czyli tam znowu z połączenie z z Bittersweetem, jeżeli chcecie kogoś mieć na Bittersweetie, to musicie 10 <grym niszowych <grym artystów z tej agencji z, na Nexta jeszcze tutaj wypuścić. Trzeba tak, trzec tak jest. Ale a propos Bittersweet'a i Nexta, to tak jak w zeszłym roku była scena Nexta na Bittersweetie, tak, w tym roku też tak będzie. Tylko, mm. że w zeszłym roku było zdecydowanie więcej y, artystów polskich na tej scenie, a w tym roku mogę obiecać, że będzie więcej zagranicznych. Okej. Okay. Kemot, ke, kemot pewnie już chce puścić kolejny numer, tak. bo, bo, bo ten czas się zbliża, ale. Bo ja to ja, to ja to, Dobra, dopuszczę, a ja po przerwie chcę zapytać, czy jak przesłuchujesz tych nowych artystów gdzieś tam, właśnie na Spotify czy innych platformach, to czy zdarza się, szukając dalej, y, znaleźć, że tym artystą jest AI? See? You. To jest audycja Kiemot, B2B Łęcki. Tak Michał, e, miałeś pytanie, ale też mieliśmy tutaj niedogodność techniczną, czyli naszego realizatora, który wyciął mnie w pień. Dziękuję Ci, Arek. E, I nie mogłem przystąpić do utworzy, które leci, a bardzo mi o tym zależało, ponieważ ta audycja ma też zachęcić Was, żeby sprawdzić tych artystów z zagranicy, których niekoniecznie znacie i żeby pójść powspierać ich na tym festiwalu Next Fest, żeby po prostu jak już przyjadą tu z domów, a ten artysta, którego przefinansowaliśmy jest z Amsterdamu, to żeby to nie był dla nich pusty przebieg, żeby po prostu byli ludzie, ciepło ich przyjęli i jakby taki jest tutaj mój dzisiaj cel. E, I słuchaliśmy Dana. Tak, słuchaliśmy Dana. Którego wybraliśmy zagra... wspólnie. Bo i ty wybrałaś, <coughs> i ja wybrałem. A ten, ten. sam utwór? Wybrałem... Nie, ja wybrałem A... inny, ale ten też mi się podoba. W, I w ogóle w ramach, w ramach dzisiejszego nastawienia Kemota, bo widzę, że tak tutaj po kolei chętnie by po jeszcze zaraz motorniczego w tramwaju, to e, będzie jeszcze bitwa na utwory w tym, w tym w programie, tak, tak, tak. Będziesz musiała uznać, czy on lepszy wybrał, czy ty lepszy a, a, wybrałaś. A nie, no. ja już jej powiedziałem, że nie gramy tego, co ona chciała. A, <laughs> <laughs> Także mamy ten temat załatwiony. <laughs> mamy ten temat załatwiony. Słuchajcie, to był Dan. E, ja sobie zanotowałem, tak tutaj mam notatkę, trochę disclosure. Było trochę disclosure? Było. Trochę było, no. To dla wszystkich panów Disclosure, Next West, Tama, czwartek, 21.15, zapraszam. Disclosure. disclosure z temu. Tak, i co więcej... Z <grywia> Tamy, a nie z temu. <grywia> Chciałam jeszcze dodać, że Tama w czwartek, właśnie o 21.15, gdy zacznie grać Dan, jest otwarta dla wszystkich, o, nie wow. tylko dla posiadaczy karnetów. Bo wtedy właśnie w tam jest impreza, będzie grał Dan, będzie grała Anti Logic z Francji, e, więc robimy imprezy, Zapraszamy wszystkich. Okej. Okay. Anti-Logic też sobie wypisałem to bardziej takie e, fotworki, bardziej fo, fotworki jest. takie trochę. No. Takie... Ja byłam na jej koncercie w REN na hmm. Transmusicale i tam właśnie, tam ja To jest kolejne na przykład miejsce, gdzie znajduję muzykę. Po prostu jestem przypadkowo na jakimś koncercie i okazuje się, że ten artysta by Arba pasował nie, do nie festiwalu. nie przypadkowo, tylko firma cię wysyła, żeś mogła hmm. doświadczyć, tak? Czy, Czy tam ci firma nie wysłała? Nie, tam mnie zaprosili, o, a firma o. się zgodziła, żebym pojechała. O, o. Tak. Super, fajna, fajna praca. No, tak, Gratulujemy tak, fajnej pracy. Dzięki. A właśnie, a propos fajnej pracy, jeżeli możemy porozmawiać o tym, jak zaczęłaś pracować w... Wysłałaś TV? Nie, ale pamiętam historię Werki. Ona chyba, tak? jeżeli się nie pomyliłem, to ona chyba jest fajna ta historia, bo... Tak? Ty na początku byłaś na wolontariacie? Dobrze, kojarzy? Byłam na wolontariacie, zgadza się. Byłam w 2023. Um, tak, zgłosiłam się na wolontariat. Rok później też byłam na wolontariacie. Wtedy już byłam w trakcie rozmów i w zeszłym roku już bukowałam pierwszych artystów na Nexta. Także, no, całkiem przyjemna przyjemna historia, że zaczynałam, tak, najpierw rozdawałam, znaczy rozdawałam, zakładałam bransoletki i rozdawałam badge delegatom na Nexta, a potem sama nosiłam opaskę organizatora, bo już tam miałam booking. Wzór no po, tak poznańskiej tak. pracy organicznej. Gratul Gratulujemy. No, Bardzo fajnie, ważyca. super się takich historii. Dokładnie. Tak się wyrywałeś, to proszę, mów, bo ja generalnie mogę mówić więcej, ale wcześniej byłeś marudny na temat tego, że ci nie daję. Mów, bo ja się cię boję dzisiaj. Dobra, e, idźmy dalej z tym tak. programem. Idziemy. Co jeszcze jest takiego, co byś chciała nam polecić serdecznie? Chciałabym polecić z zespołów? Zagranicznych, tych, które bukowałaś. Zagranicznych, chciałabym polecić zespół Eb. Oni będą... Mieliśmy też dyskusję poza tym. Tak, antenu. mieliśmy dyskusję. Nie przesłuchałeś ostatecznie. Przesłuchałem, ale był <śmiech> to jeden z tych zespołów, który mi osobiście okay. nie przypadł wybitnie do gustu. No, szkoda. No, mam nadzieję, że przypadnie do gustu y, słuchaczom i uczestnikom Nexta, bo ja serdecznie zapraszam na ten koncert. Będzie w Blue Note w czwartek. Godziny, nie pamiętam. Wydaje mi się, że około 19:00, ale... 19. Dokładnie. Także serdecznie zapraszam. To jest trio. Ta, znaczy no właśnie, była ja nie. To nie jest taki do końca elektroniczny, to jest taki elektroniczno Indi. myślę? Zgodzilibyście się? No, takie indie-indie, ja bym powiedział. Okej, okay, ale... no dobra, no dobra no to może w pełni indie, ale hmm. um, to jest akurat jeden z zespołów, nie wiem, jakich odkryłam. Wydaje mi się, że znaczy na pewno y, to, jest tam, to jest z tej kategorii, gdzie agent miał Podesłał. innych, to znaczy, nawet nie, nie musiał podsyłać, ale widziałam w Rosterze, że się pojawiło, sobie przysłuchiwałam i się zainteresowałam tym hmm. zespołem. Okej. Okay. A z której agencji? A nie mogę powiedzieć. <śmiech> to jest przecież proste do sprawdzenia. Tak. No dobrze, nie będziemy sprawdzać, <śmiech> ale y, ja ci powiem dlaczego. Z takich innych zespołów, jak sobie myślałem co o audycji w ogóle, który mi się bardziej spodobał, Dolphin Love, to na tak. pewno agent podesłał, bo tu widziałem pół miliona słuchaczy trzeba na Spotify, to sami się no. tacy już nie nasyłają chyba, nie? No, to prawda. Ale fajny zespół. Tak. Chyba największy tak zasięgowo z tych yy, tak. zagranicznych. Zgadza się, zgadza się. No zdarzają się też tacy I właśnie. I powiedz mi, jak jest taki zespół, to zdarza się tak, że to ogłaszacie i ktoś tam jakoś się reaguje, czy to dalej jest dla polskiej publiki takie jednak nieznane? Yy, myślę, że raczej... Znaczy, inaczej, pamiętam, że jak właśnie było ogłoszenie artystów zagranicznych, a oni byli wszyscy ogłoszeni razem, to był bardzo w ogóle pozytywny odbiór i wydaje mi się, że Dolphin Love też się pojawił w komentarzach y, pozytywnie, także niektórzy jednak kojarzyli ten zespół. A był jakiś, co się tak wyróżniał? Hmm, chyba był, nie, nie wiem, czy się coś wyróżniało. Ale, a na kogo publika najlepiej reaguje w komentarzach? Zagranicy? Ogólnie. A, ty... A ogólnie z, to pewnie na Ewa Zacznijmy z zagranicy. E, e, Ewa, Farno. Na Ewa Farno. tak? Myślę, okay. no, no. myślę Czyli tak? tu mamy i polskiej zagranicy załatwioną. No, Jedną odpowiedzią. A, ahoj, dobry dan, <grym> ja sam Ewa Tak, myślę, że zagranica się przyjęła tak e, e, po, r, równo. Nie było równo. T, chyba nic się nie wybijało, wydaje mm, mi się. A Polska? Ale Eb swoją drogą, też był w komentarzach pozytywnie odebrany. A Polska? Znajomy ukazałaś. Z polskich? Kurczę. Nie kto, wiem. Kto tak pozytywnie? Kto, kto tak pozytywnie był odebrany? No mam nadzieję, że wszyscy. No dobra. E, a to ja mam takie jeszcze pytanie. Bo w tych wszystkich zespołach, które tam sobie dzisiaj oglądam nie znalazłem zespołów z Ukrainy. Może tak być. Ale w zeszłym nie roku... Nie czujecie, że to jest trochę target dla was? E, wiesz co, znaczy... Czy jest, czy nie jest? Myślę, że nie do końca, ja, Jak na przykład jak ja sobie patrzę na kraje, z których mam artystów, albo w ogóle, czy artystów to znaczy najpierw sprawdzam artystę, potem sprawdzam kraj. Mhm. To rzeczywiście znaczy, to wspomnieliśmy, że jest bardzo dużo z, z Węgier, ale staram się jednak, żeby nie było jakiejś przewagi większej. A oni płacą tym zespołem, żeby jechały dzień, indziej. Bo, znaczy, bo to... są takie kiepskie, że ich są u siebie. <śmiech> <śmiech> to mi się udało. Nie, słuchajcie, to był, to był żart. Idźcie na węgierskie zespoły też. Mam dużo Życie fajnych pobiecznie. kolegów z Węgier. Życzymy im teraz udanych wyborów Właśnie Były czy będą? W będą w najbliższym, czasie. w najbliższym tygodniu, więc okay. możliwe, że ci, którzy dostali siano od Orbana, jednak Będą nie przyjadą. zwracać. <laughs> Ojej. No cóż. Można politykę tutaj zagraniczną to chyba Zdarzało chyba nam się czasami, no? no. No dobra, dobra, dobra. Ale o czym to my? czym nie ma Ukrainy? No Czego nie ma, no właśnie. Czego nie ma Ukrainy? Znaczy, to na pewno nie było jakieś celowe, żeby nie było Ukrainy. To jest ciekawy wątek. Jest ciekawy. Myślałem, że Konfederacja sponsoruje. W zeszłym roku mieliśmy w z, z Ukrainy, to pamiętam. W zeszłym roku, bo NFR. Okej, okej, okej. Bo mm, zacząłem ten temat dlatego, że kolejny zespół, którego posłamy, to zespół Artysta. To Domson z Białorusi tak. i zastanawiam się właśnie, czy, czy to jest target, czy to specjalnie, przypadkiem, bo też Białorusinów dużo u nas mieszka. Przypadek. To był przypadek, ale rzeczywiście bary mieszka w Poznaniu. A, tak. okay. no to tym bardziej no, super, no to, no, to tym A bardziej ogóle, super. jaką piosenkę puścisz? z e, piosenkę puszcza, okay. bardzo mi się to, podoba. Też bardzo lubię tę piosenkę, natomiast piosenka Moon była użyta ostatnio w reklamie Adidasa. Wow. To gratulujemy tym bardziej. Okay. Polecamy w takim razie występ Domsu na WY sobotę w lokum o 21:15. Słuchamy. Dokładnie. Już? Tak. These are my roots. Frank, z od odwity Byłęcki o Nexfeście Rozmawiamy <głos> z Weroniką Tobolewską z Good Taste Production. Zgadza się. Ja ten wątek sytuacji -społecz społeczno-politycznej bym chciał pociągnąć i pytanie o. mam. Czy jakby ktoś z Izraela chciał zagrać tutaj na Nexfeście? Nie to co? mógłby zagrać? Się czy nie mógłby zagrać? Myślę, że nie. Że nie? Nie, myślę, że nie. Mieliśmy też takie wątki przy, też przy innych festiwalach i no jednak trzeba, trzeba było zdecydować, że nawet jak muzyka jest super, to trzeba brać pod uwagę w jakich Jaki kraju to aspekt. dotyczy? No, znaczy nam się chyba z, zdarzyło tak przy okazji właśnie Izraela, że były, teraz nie pamiętam naprawdę jaki to był artysta, ale y, były, były takie wątki przy innych krajach, nie pamiętam czy mieliśmy takie sytuacje, czy nawet może nic nam, się, tak, nam takiego nie, nie rzuciło w oczy, ani, albo nie było nawet na liście jakichś y, artystów, których który byśmy w ogóle brali pod uwagę. Okej, okay, to korzystając jeszcze z chwili, że Khmot gdzieś tam w Instagramie zaginął. Ale ja, sz, Szukam czy mnie nie ściemnia. ja wyjaśnia. To o tej AI bym chciał A, by podpytać, no tak. czy w swoim digowaniu, szukaniu, e, szukaniu artystek, artystów, zespołów trafiłaś, że coś Ci się spodobało, a potem okazało się, że to jest wytwór sztucznej inteligencji po prostu. Ja nie, miałam takiej, nie miałam takiego przypadku. Znaczy, mam nadzieję, mam nadzieję że nie zabukowałam na next Nextwesta nikogo, kto jest AI i się nie pojawi na przykład w przyszłym tygodniu na koncercie, ale nie, ja nie, nie, nie miałam takiego, takiej sytuacji. Chyba, że... Znaczy na pewno przy bukowaniu, ale czy na przykład na mojej playliście coś się takiego znalazło? Nie wiem. Może? Mhm. Mam nadzieję, że nie. Ciekawe, kiedy przy bukowaniu pierwszy raz taka, taka, taka sytuacja nastąpi. No dobrze, ale jeżeli chodzi o sam Nextfest, jeszcze raz tak wracając do, do, do uporządkowania tego, w jakich lokalach w Poznaniu będzie się odbywał? I je, gdzie mhm. warto być, a jakie omijać? O, nie, no nie... Znaczy warto być w każdym, chociaż to jest ciężkie. Ja na przykład dzisiaj robiłam screeny. Wszystkie, bo dzisiaj wyszła y, właśnie czasówka na Instagramie. Można sobie zobaczyć, o której godzinie kto gdzie gra. Widziałem, nie ma jeszcze imprez towarzyszących. Dokładnie, to Wydarzyłem. też chciałam. Ale to muszę sobie zrobić notatkę teraz w głowie, żeby o tym powiedzieć. Ale... Ym... Dzisiaj właśnie robiłam screeny tych wszystkich lokali, tam jest tych klubów trochę ponad 10, jeśli dobrze policzyłam. Um, I ciężko jest, no aha, i zaznaczałam moim znajomym, co polecam, na co ja bym poszła, gdybym miała czas, bo raczej nie będę go miała. E, no to rzeczywiście e, trochę jest biegania, trochę, trochę jest biegania, ale niektóre wyniosły są bardzo blisko siebie. No zamek, e, Dubliner, Blue Note, Locum. no to jest kwestia... No, Dama... No, Tama też, ale tamte cztery no okay, to już no w ogóle no, no, są w no, no, praktycznie no, jednym budynku. Um, co jest jeszcze? Jest Dragon na pewno, jest Barok, no to już takie troszeczkę minimalnie bardziej oddalone. Ale pod, pod, no, pod Minogą to jest czy remont? jest Jest pod Minogą, jest. Oh, okay. I za granicą też tam będzie. Pod Minogą to jak Sanek, z mu <laughs> A wiesz, że moja historia z Xanaxem zaczęła się właśnie pod Minogą? No to możemy sobie pozwolić. Werka, pozwolimy mu na chwilę nie, tego nie, tak, nie, Tak, tak To Opowiem, ciekawe. To zupełnie nie jest Istotne. Ja chciałem o tą minogę zapytać, ponieważ wiem, że jakby tam zmiany właścicielskie i remonty i tak dalej. to, dla to Chciałem to no po dobrze. prostu podpytać, na ile klub jest dostępny w tym czasie. Koniec jakby tu dygresji. No ale my chcieliśmy Ciebie o to poprosić no. po prostu. Nie, A to, nie, więc nie, nie. nie. No no dobrze. Po, po, podpytasz zespół. Z miejsc, z miejsc, które mamy jeszcze, to jest właśnie ta tam wspomniana, schron z tego, co tutaj widzę, właśnie tak, pod minogą, tak. w sercu. Dokładnie. E... Nie mylić z... Sercem, ponieważ już serce, nie istnieje Michałowiń się nie udało utrzymać biznesu Dokładnie, dokładnie. umarło Też ci dać Michał miejsce tutaj na małe dygresje Tak powiedziałeś ale, o tym ale sercu jak, ale jak, wyraźnie Ale jakie jest pytanie? No i jak się prowadził klub i dlaczego się nie udało Ale to nie na dzisiaj Zrobimy sobie cały to odcinek jest, No godzina może nie wystarczyć no. Ale wrotka też weźmiemy twojego wspólnika Osh, I Jarka Daj mu odpocząć jeszcze chwilę Ale Jarka? To Jarek już odpoczywa długo ale Jóśmie. że wracamy do audycji. Super. Przepraszam cię. Przepraszam cię, tylko chciałem skorzystać nie, nie tutaj myślę, nie i naciągnąć go, żeby na foni przyznał ludziom, że odbędziemy tą audycję. Dziękuję, Michał. Ustawimy sobie termin, wróćmy teraz do Next Festa. Um, no dobra, to co? Co jeszcze w czwartek polecamy na przykład? W czwartek czekaj um, też muszę sobie przypomnieć. No w czwartek, aha, to już mówiłam o tej tamie, że od 21.15 jest otwarty, ale Michał Anioł wcześniej gra. Jakby mi się udało, to bym, to bym się tam pojawiła, myślę. Mm, no i Eb... To też już mówiłam, ale muszę powtórzyć jeszcze raz, żeby wszyscy, za, wszyscy zapamiętali, że tam się warto pojawić. W Dublinerze będzie grał zespół e, Haze and Why i Oslo Twins. Oslo jest bardzo też polecam. To też mi się akurat spodobało. Tak. Byłem, byłem bliski tego, żeby zmusić się dzisiaj nas do przesłuchania tak? tego, ale w końcu wybrałem jakieś inne rzeczy. Okej. Okay. No to jestem ciekawa, co, co innego wybrałeś. A z... nie, chyba w końcu e, <śmiech> chyba w końcu się na twój utwór. Tak. Tak, z serca. Ja wiem, że jesteś gościnią i jakby ty bukowałeś te zespoły, więc po prostu niech będzie też grane to, co ty uważasz za ważne do przesłuchania dla ludzi. Ja jeszcze chciałam dać, ale nie jestem w stanie, bo singiel wychodzi dopiero w sobotę. Chciałam powiedzieć te typy, bo będą grali w schronie mm. w czwartek. Pozycja obowiązkowa. Dokładnie, pozycja mm. obowiązkowa trzeba tam być. Mam nadzieję, że uda mi się też tam pojawić. No ale no właśnie, chciałam wrzucić na listę utworów, a to dopiero wychodzi w sobotę. To ff, mogliśmy puścić nieraz tutaj Mówi takie Mogliśmy zaprosić nie za tydzień Takie rzeczy się to działy przedpremierową. <laughs> puścimy, puścimy, puścimy w takim za, razie za tydzień po na pewno. weekendzie. A, a właśnie, numer, na który jakby ty tutaj postawiłaś i który chciałaś, żebyśmy w audycji zagrali, to Jeannette and Madge. Tak, Madge, bo marge. to w Francuzi, to jest, tak, to Madge. Wydaje mi się, że Madge. No dobra, to. fajnie nam to wiedzieć, ale... e, Numer w łatwiejszej wymowie. Attitude. attitude tak. Zagrają w sobotę w lokum Stonewall o godzinie 19.15. Słuchamy. With a little bit of attitude all right. She would be my lifetime favorite human With a little bit of attitude With a, With a little bit of attitude right. She wanna play cards, so we can't play poker okay. I know you straight, but baby girl I'ma change your type of gender okay. Put you first on my agenda She be dancing all alone, alone. Niggas coming all around Asking, do you run and what she like? You're not my type, tipping the cup. She be buzzing, buzzing. buzzing. buzzing. Wipe out a roll of the bathroom. She asking herself, How did I get it? They say, Oh, you wanna try, but she ain't aiming. No. no! On bad bitch, blue eyes, big thighs, black thighs With a little bit of attitude With a little bit of attitude She would be my lifetime favorite human With a little bit of attitude With a little bit of attitude Elle la part, elle s'en tape Elle veut du Fendi, rouler en Lamborghini Avec un petit sac Louis V, avoir les Louboutins Sweet like a candy, candy, shoddy She's she frank, so I call her Sherry. Sherry, She said, I'm ready to get naughty. Down to get out of town, right now with you, my love. Come above me, like Zippin'. I got what? She'd be buzzing, buzzing. White butter roll over the bathroom She asking herself, how did I get here? Yeah. They say, oh, you wanna try, but she ain't Amy. no I wanna a bad bitch, blue eyes, big thighs, like that. With a little bit of attitude, with a little bit of attitude She would be my lifetime favorite human With a little bit of attitude Audycja Kemot b Łęcki. Ta audycja bywa dzika. Szczególnie dzisiaj jest bardzo bywa dzika. Ale branża muzyczna również bywa dzika. W tym roku Next Fest y, reklamuje się jako Welcome to the Jungle. Więc y, skoro napisaliście u siebie na socialach, że na Next Fest uczymy jak ją rozumieć, w sensie branżę muzyczną, oswoić i poruszać się w niej świadomie, no to ja pytam, jak uczycie? <głos> Jak uczymy? No, Next Fest to nie tylko koncerty, to również konferencje i dlatego będzie wiele paneli. od wszystkich... wystąpi na jakimś? Słyszałam, że tak. od wystąpisz? Słyszałam, że tak. <głos> to, to, to jakie będą panele? Jakie <głos> e, ciekawe? Na co warto ciekawe? pójść? I, i to ym... warto, ten, ten za mną chyba jest nieogłoszony jeszcze ale ma być w tym tygodniu. No właśnie, tak, no właśnie, to jest to, co to, to chciałem też... Pytanie, czy się zgadza, żeśmy powiedzieli. O tym, o tobie? O tym, na którym ja będę. No, no? myślę, że tak, no jesteś nie tutaj z nie. nami, tam go powiem. Będzie panel o scenie elektronicznej w Polsce, którą jakby ja reprezentuję. Będę tam wraz z bukerami z różnych świetnych inicjatyw, takich jak na przykład e, Summer Contrast, Audio River oraz Klub Tama. A będzie prowadzony ten panel przez naszego serdecznego przyjaciela Łukasza Kowalkę, więc może będę miał fory trochę. No i będziemy tam sobie opowiadać o tym, jak ta branża tutaj wygląda elektroniczna i czym to się trochę różni od koncertów. I, I czy to jest jakby super biznes, czy wręcz przeciwnie i czy warto to robić, czy może nie i czy jakby tylko jesteśmy takim konsumpcyjnym rynkiem, czy też eksportowym. Dobra. Co tym będzie ten panel? Ja bym chciała pójść na jakiś panel, ale no ja mam na to zadanie, że ja biegam po tych podczas prób, podczas koncertów i panele mnie omijają niestety. sobota o 15 będzie ten ze mną, więc możesz powiedzieć, że masz przerwę lunchową i sorry nara. Dobra, zrobię tak. Ja mam y, też, właśnie, bo tak jak y, powiedzieliśmy, że nie wszystkie panele są jeszcze ogłoszone i też będzie na pewno panel w języku angielskim, tak jak w zeszłym mm. roku, w tym roku również, ale no, tutaj akurat nie mogę więcej zdradzić y, kto tam będzie, ani o A czym chciałem właśnie zapytać, gdzie. czy może jakiś gości już nam opowiesz. No nie mogę. To... To jakbyśmy chcieli się zainteresować tymi panelami, to raczej to są panele dla ludzi z branży typowo muzycznej, dla, y, dla no właśnie, dla ludzi z branży muzycznej, czy jak ktoś nas teraz słucha w radio i uzna, a może coś ciekawego, takiego otwartego będzie, to ja sobie też posłucham. Myślę, że nie tylko dla ludzi z branży. Myślę, że y, również dla osób, które po prostu się tym mogą interesować, albo nawet y, nawet nie do końca są y, jakoś wielce w temacie, ale y, na pewno y, y, szukam jakiegoś... A, co chciałam powiedzieć, właśnie, na pewno dla osób, które po prostu, po prostu lubią muzykę, albo jakby znają mniejszych, czy, mniejsze, mniejsze czy większe nazwy, bo będzie też panel poświęcony mm, artystom, które no, są bardzo znani, typu tam, czy jest, jest panel jakby na podstawie case study o E.J. Ranie, 21 Pilots, 21 Pilots, z zapraszamy, oczywiście, ale y, także no, nie trzeba być w branży, żeby znać 21 Pilots na przykład, nie? więc jakby, y, jak ktoś jest po prostu zainteresowany, jak, jak, jak działa branża, albo jak, jak różne tematy y, sobie działają w muzyce, to jak najbardziej. Ale widzę, że też są chyba jakieś... Y o takie to muzikale, też Tak, ja chciałem powiedzieć, że chyba które szef tutaj kazał przeprowadzić. Szef kaza. Po drugiej stronie kurtyny prawdziwe życie artysty muzykalowego. A, dokładnie. Z partnerem jest tutaj teatr muzyczny w Poznaniu. No to na mam kazał szef zrobić. Myślę, pomidor. Ale oprócz tego widzę. Co masz wspólnego z teatrem muzycznym? Pomidor. E... Zaczynasz, nie kończysz. Nie lubię tak, Tomku. Mm. Nie zawsze może być miał tak, jak ty <głos> lubisz, e, tak, widzę, że jest tutaj ten e, panel Think, Fun First. Tak, dokładnie. Jak to powie artyściwie się na szczycie Case Studies, od i 21 Pilots. I tutaj będą osoby, widzę, mm -hmm, z Warner Music Poland Opowiad super, Mówię piosenkę, co dalej, też jest panel. Fajne panele. Kto tak, w to... ostatnich latach, yy, albo czy jest, jest jakiś przy Przypadek artystów, którzy w ostatnich latach wystrzelili po Nextfesti, pokazali się tutaj i potem polecieli w Polskę albo w świat. Bardzo dobre pytanie. Hmm. Ja nie byłam przez wszystkie edycje Nextfesta, więc nie jestem aż tak. Okay. Nie jestem. Yy, yy, nie siedzę nie tym... przychodzi przechodzić teraz do Nie głowy. przychodzi mi do, do, do głowy, ale. Yy, coś, znaczy, jak my możemy pomóc w tym mhm. temacie, to jest właśnie ta wspomniana wcześniej scena Nexta na naszych innych festiwalach, bo scena Nexta się pojawia też na Bitter Suite i tam właśnie. Um, możliwe, że się pojawią jacyś artyści z tego Nexta, ale to jeszcze nie mogę tego zdradzić. Kto? E, ale tak właśnie też było w zeszłym roku. No i też scena Nexta się pojawia na Santander Letnie Brzmienia, więc jakby pomagamy tym artystom, żeby właśnie nie tylko zobaczyli ich ludzie w Poznaniu, ale też... To może rozszerzę jeszcze pytanie. Dobrze. Kremot, pozwolisz mi? Dziękuję. <laughs> E, bo jesteście, ja jesteście organizatorem też większej liczby festiwali. Ten jest showcase'owy, tak. ale jest między innymi Wave, Letnie tak. Brzmienia, Bittersweet, to chyba takie największe z tak, tego, co tak. kojarzę. Edison jeszcze tak. dokładnie. I jak się przypatrzy line-upom tym festiwali, to niektórzy artyści się gdzieś tam migrują między tymi festiwalami. Pewnie, to prawda, tak. pewnie jako agencja podejrzewam, że po prostu jesteście... Łatwiej wam związać się na, na kilka wydarzeń niż, niż na jedno. Ale czy macie, masz takie poczucie, że jakiś artysta, czy to polskiej, czy zagraniczny, zdobył razem z wami większy kawałek tortu tego polskiego rynku, że, że gdzieś, da, gdzieś razem podążyliście tą ścieżką i, i jest jakiś sukces? Razem się zbudowaliście? O, to ja dołączę tutaj do tego pytania właśnie no. to, co chciałem powiedzieć, bo Szybko, pukiwa, to, powiedziałeś, pytanie. że ci artyści z Next Festa pojawią się na scenach na innych festiwalach, ale... To brzmi jakby to już było zaplanowane, a ja chciałem zapytać, czy właśnie jest tak, że po prostu widzicie na tym next że ktoś tam zrobił wow mhm. i wtedy po tym next podejmujecie decyzję, że ten artysta będzie dalej. Chodzi mi konkretnie o to, czy po prostu Rozumiem. artysta przyjeżdżając tu może traktować to jak szansę, czy to jest wszystko ściema i wszystko jeżeli i tak jest poustawiane? Nie, to nie jest ściema, absolutnie nie. Um... Wracając do twojego pytania, Michał, bo miałam w głowie jednego artystę, który nie jest związany z Next Festem, ale który rzeczywiście pojawił się w Polsce po raz pierwszy akurat na naszym festiwalu. I to jest zespół Balu Brigada. Oni byli w, na Solcie, na Wave'ie w zeszłym roku, w 2025. I też właśnie potem planowali trasę koncertową i robimy ich koncert w Warszawie. Niestety podczas Nexta, więc nie mogę tam... Znaczy, no chciałabym zaprosić, ale to jest trochę konkuruje z tym, że zapraszam na Next, Zapraszamy tak? słuchaczy, którzy słuchają nas bardziej z okolic Warszawy i tam Dokładnie. mają bliżej i tu się nie pofatygują. Bardzo tak. wysokie anteny muszą mieć. <głos> Dokładnie. Albo więc, internet, Michał, brawo. A, no tak. No. Jezu. I to jest na przykład zespół, który pamiętam Bo akurat Mati, mój kolega Z zespołu bookingowego On bukuje Pozdrawiamy, w... pozdrawiamy, dokładnie, pozdrawiamy dokładnie, lubimy Dokładnie um, To on bukuje właśnie z Ja pamiętam, że męczyłam go strasznie tym, żeby zabukował Balubrigadę, bo ja czułam, że to Pójdzie w górę generalnie No i tak się rzeczywiście udało I jakby Chłopacy z balu Balubrigady idą coraz wyżej I my jakby jesteśmy z nimi na tej trasie i ja mam taki typ. Um, i jest to typ dla mnie tak bardzo mocny, piękny i cudowny, że postanowiłem, że zagramy piosenkę tej artystki, mimo że zupełnie nie jest to elektronika. Jest to Amber Seals z Kanady, podpisana pod Godwana Records, która wydawała chociażby Hanie Rani. A jest to niewątpliwie coś bardziej dla fanów Agnes Obel i tego typu rzeczy. Ja też do fanów takiej muzyki należę, ale. Nie gram jej tu w audycji, bo nie taki jest koncept, ale teraz sobie pozwalam. W czwartek w Dragonie o 20.00 będzie i posłuchajcie. audycja B2B Łęcki. Pozwoliłem sobie pierwszy raz w tej audycji puścić coś bardziej romantycznego i teraz w związku z tym chciałbym dać przestrzeń dla mojego partnera, Michała Łęckiego, partnera radiowego i jego projektu, i jego występu na Next Festie, ponieważ to się znowu wydarzy. W zeszłym roku świetny feedback po tym pięknym audiowizualnym show którego Michał był uczestnikiem, artystą występującym i teraz również będzie okazja zobaczyć nowe show. Werka, Michał, opowiadajcie. To opowiada Werka? Michał, Ty wiesz więcej na ten temat. Dobrym więcej. E, tak, dostaliśmy zaproszenie ponownie na występ e, na Next Festie, głównie za sprawą pewnie właśnie mappingu, który, za który odpowiada e, Karolina Jacewicz i studentki, i studenci z e, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Więc to nasze wspólne show audiowizualne odbędzie się w sobotę, od 21.30 na Placu Wolności. Tłem dla mappingu będzie Biblioteka Raczyńskich w tym roku, więc coś nowego. Myślę, że to jest ciekawa zmiana. Myślę, że, e, że sam, sam mapping w sobie to, to, to na pewno zaskoczy, ale mam nadzieję, że my też muzycznie dowiedziemy. przygotowaliśmy e, praktycznie całą epkę, którą zaprezentujemy e, podczas tego wydarzenia i myślę, że mogę zdradzić, że takim motywem przewodnim zarówno muzyki, e, ale i też mapingu, bo gdzieś to razem tutaj mocno będzie współgrało, jest taka nieoczywista podróż po Poznaniu. Może, nie wiem, czy pewnie mało oryginalny temat, ale mam nadzieję, że fajnie przedstawiony. Tak, tak, tak, tak, taką mam nadzieję. Myślę, że będzie spory. Ja bardzo, bardzo się cieszę na to, bo bardzo Ciebie. mi się w zeszłym roku podobało, więc... No to w zeszłym rok faktycznie faktycznie, to, to, to była duża przyjemność, bardzo duża no. przyjemność. Czyli sobota 21.30. Tak jest. No jest sobota 21.30. Zaraz po koncercie Pei chyba. A. To dobrze, że nie klaszuję. Nie, nie, nie. ja będzie chwilę wcześniej. 21. jest Xanax. Właśnie patrzyłem okay. na rozpisy. A że, a że nextfestowe koncerty chyba w pół godziny się zamykają? Dobrze mówię? Większość tak. Większość tak. Pół godziny 45 minut. No, no to, to, to, to, tak, to, to można zdążyć. I to, to, tak. to jest chyba też tutaj ważny punkt, że ten, ten kalendarz cały nextfestowy jest mocno napakowany. Więc jeżeli ktoś myśli, że artysta wystąpi 5-10 minut, 15 po starcie, bo będzie czekanie na publikę, to wątpię. No, nie. Także warto, warto, warto tutaj zdążyć. Marka, a mogę jeszcze coś powiedzieć? A może, chciałem już Ci podziękować, ale jeszcze a, proszę bardzo nie, możesz powiedzieć. Ja nie, już niestety musimy kończyć. Chciałem tylko powiedzieć szybko o tym Placu Wolności, a propos, bo y, to jest kolejne miejsce, gdzie też nie trzeba mieć wejściówki. Y, scena, na, scena, next, scena na Placu Wolności jest darmowa. I gra w piątek i w sobotę. Także serdecznie zapraszam tam tych niezdecydowanych, którzy nie kupili jeszcze karnetu. Dobra. Dobrze. Dobrze, w jakiej cenie? Niewielkiej. <głos> <głos> Najtrudniejsze pytania na koniec. <głos> Przypominamy, że. Ale jeszcze dostępne, zapraszamy. 16-18 kwietnia 2026 roku kolejna edycja Nexus Fest Festival. Ja zacząłem czymś, co było dla mnie wspominkowe, czyli zespołem Xanax, który grał na pierwszej edycji, będąc z festiwalu, będącego poprzednim tutaj, że tak powiem. Nie wiem, czy pierwowzorem, ale poprzednim festiwalem, który występował w Poznaniu w tym samym okresie w podobnej formie, hmm. czyli festiwal Spring Break. A teraz na Next Fest bardzo ciekawy dla mnie debiut znalazłem, szukałem, słuchałem tych Polaków również i najbardziej moją uwagę zwróciła Aila której słuchamy tutaj singel z debiutanckiej płyty Pod Twoją Obronę, gościnnie z Rozali. Naszą, Do usłyszenia. Tak, naszą gościną była Weronika Tobolewska z Good Taste Production. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Potem cię całowałam Moje fantazje zasnowiły Potrzymaj mnie w ramionach, w ramiona Bo jestem tak zmęczona, zmęczona Potrzymaj mnie w ramion, w ramiona Pomóż zapomnieć mi o wczoraj Ty jesteś, ty jesteś, ty jesteś księciem z bajki.